Ukoronowaniem naszego małżeństwa było właśnie 20 lutego w tym roku, właśnie w kościele, w obecności całej wspólnoty. Sychar odnowiliśmy razem z moim mężem sakrament małżeństwa. Jak ja tutaj przyjechałam już po tym ślubie, to w ramach wdzięczności właśnie zaproponowałam, że, że, że mogę tutaj poprowadzić właśnie coś powiedzieć na temat małżeństwa, bo w trakcie, bo tak jak powiedziałam, Pan Bóg mnie bardzo prowadził, Pan, Pan Bóg dawał mi różne książki, różnych ludzi stawiał mi na drodze i to wszystko powodowało, że jakieś takie zmiany bardzo poważne w moim życiu. No i właśnie w trakcie też gdzieś tam dostałam, zamówiłam sobie taką książkę. Jaką żoną jestem? Spraw. Czy jesteś żoną jego marzeń? I właśnie ja zawodowo jestem specjalista psychoterapii uzależnień. prowadzę poradnie z osobami, znaczy pracuję z osobami uzależnionymi. No i właśnie na podstawie tej książki przygotowałam to nasze dzisiejsze spotkanie, czyli żeby spróbować zobaczyć, no właśnie z punktu widzenia nas jako kobiet, Troszkę powiem w związku z mężczyznami, ale tutaj szczególnie dzisiaj, to no właśnie, a szczególnie właśnie dzisiaj będziemy mówić no właśnie o nas jako o kobietach, czyli żeby spróbować zobaczyć, no właśnie, jaką jestem kobietą. Dlatego, że wtedy, kiedy jesteśmy zranione poprzez na przykład odejście mężów czy zdrady, to tak trudno jest zobaczyć, czy ja jestem też nie w porządku. Jak ja przyszłam pierwszy raz do księdza Szymona, to on wtedy zadał mi pytanie, czy ja jestem winna rozpadu tego małżeństwa. Ja po prostu, ja w szoku, że w ogóle ksiądz... Co zapytanie! To są zapytania, jakie mogłabym być winna, y, jaka jest wina, jaka może być wina moja. Także absolutnie nie, nie widziałam. A to jest takie ba bardzo ważne, żeby, żeby się przyjrzeć. I, i temu też y, jakby poświęcimy to nasze spotkanie teraz, ta, tą część. Y, więc tak, y, wyobraźcie sobie, że y, jest jakieś... Y, jest właśnie jakiś taki sklep piętrowy pod tytułem Idealny Mąż. i Właśnie na pierwszym piętrze to jest, to jest właśnie takiego męża można znaleźć, który jest przystojny, który jest dobry. No, ale oczywiście kobiety, które wchodzą tam, nie zatrzymują się tam, tylko jeszcze chcą sprawdzić, co jeszcze, prawda? Na drugim piętrze jest właśnie przystojny, dobry i dobrze się opiekuje dziećmi, no nie? Ale to jeszcze mało, jeszcze nie wstępują, więc jeszcze na trzecie piętro, na trzecim piętrze, no to jest przystojny, dobry, opiekuje się dziećmi i ma dobrą pracę, nie? No, ale to jeszcze jest mało, no nie? Więc na czwarte piętro, no to przystojny, dobry, ma dobrą pracę, opiekuje się dziećmi, jest dobry wód nie? no ale to jeszcze jest mało, nie? więc na piątym piętrze i piąte piętro jest pod tytułem piątre piętro służy temu, żeby się przekonać, że kobiety tak trudno jest zaspokoić kobietę. Nie? E, przeprowadzono wśród mężczyzn takie ankiety właśnie, co się nie podoba na przykład u swoich żon, że co, co, co im się nie podoba, co jest trudne dla nich. E, jak zebrano wyniki, to co się okazało, że, że najtrudniejsze jest, jest właśnie to, że, że na przykład żony zrzędzą. Że narzekają, że nie chwalą, że właśnie są jakieś takie czepialskie, że, że po prostu nie, nie są życzliwe, nie są serdeczne, nie są uśmiechnięte. Nie? I właśnie no, warto się przypatrzeć, na przykład, jaką właśnie żoną jestem. I ponieważ, no właśnie. My jesteśmy tutaj we wspólnocie Sychar, gdzie, gdzie Słowo Boże jest ogromnie istotne, dlatego też ja spróbuję poprzez właśnie Słowo Boże, poprzez Biblię pokazać, jaką, jakimi żonami mamy być, jaką mam być żoną. I, I właśnie to jest takie bardzo ważne. Na przykład księdza, Księga przypowieści mówi Mądrość kobiet buduje dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Czyli to jest bardzo ważne, żeby, żeby właśnie, właśnie zobaczyć, że no właśnie jaka jestem. Pan Bóg Gdzieś tam po śmierci, nie zapyta mnie, że na przykład jaką żoną byłam, dlatego że mój mąż był taki zły, że mój mąż się tak, tak zachowywał, że na przykład mój mąż mnie tak traktował. To nie jest ważne, tylko ważne jest, no właśnie, jaką ja jestem. I dlatego też ogromne znaczenie no, ma nasze myślenie. Tutaj w trakcie świadectw ty mówiłaś o czymś takim o miłości, że nie wiem, czy męża kocham. Miłość małżeńska to jest akt woli, to nie jest uczucie. W związku z tym, bo widzicie, jest tak, że teraz każda, którą na przykład jakbym zapytała, jakie uczucia żywi do męża to przeważnie są to uczucia zranienia, złości, jakiegoś zawodu, rozczarowania i w związku z tym no, nie ma wśród takich uczuć miejsca na miłość, ale to są uczucia te, o których wcześniej mówiłam, natomiast miłość małżeńska to jest akt woli, a to jest tak, że, że no właśnie mamy wolną wolę, ja, pomimo okoliczności, jakie towarzyszą mi w życiu, jakie towarzyszą mi w moim małżeństwie, mam wolną wolę, czyli mogę y, świadomie sobie powiedzieć, że kocham mojego męża, nie? Bardzo trudne, myślę, że czasem y, to trzeba powiedzieć przez łzy, ale to, to jest właśnie na tej zasadzie, że jest to akt woli. Tak jak powiedziałam, że y, przyjrzymy się, jak to jest właśnie y, y, tym, y, w tym małżeństwie, y, i z punktu widzenia Bożego Słowa. Otóż jest tak, że na początku, jeżeli chodzi o Księgę Rodzaju, to potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Odpowiednia pomoc w hebrajsku to jest ezer. Mamy być ezer dla swojego męża. Tak mówi wyraźnie Biblia. Oczywiście jeżeli mamy, jeżeli myślimy o pomoc, takie słowo pom pomoc domowa, pomoc na budowie, pomocnik, nie? pomocnik na budowie to to jest taka bardzo niekorzystna funkcja. Z punktu widzenia takiego ludzkiego to jest coś, co nie chcielibyśmy wykonywać, to jest tak, że pomoc wy wykonuje gorsze rzeczy, nie? Ale, ale z drugiej strony to jest tak, że, że właśnie też w Biblii czytamy, że Bóg jest naszą pomocą, nie? Bóg jest naszą pomocą. Czyli bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że ja, jest, ja mam być dla swojego męża Ezer pomocą, odpowiednią pomocą. Jak ja czytałam tą książkę, to ja przeszłam szok, ja po prostu różne fala uczuć gdzieś tam pojawiała się w moim sercu. Też w mojej głowie była jakaś taka niezgoda, bo to, co mówi Biblia na temat małżeństwa i to, co mówi dzisiejszy świat, to jest konflikt, to, jest dwa, to są przeciwności. I oczywiście można to odrzucić, można mieć jakąś taką własną wizję, że ja się tego nie zgadzam, bo to jest trudne, bo to jest trudne, bardzo trudne, ale też, no właśnie, jeżeli my wierzymy w Boga, to wierzymy w Słowo Boże, to Bóg nam mówi o tym, jaką mam być żoną, nie? Jaka, mam, jaka mam być w tym małżeństwie, a mam być na pierwszym miejscu Ezer odpowiednią pomocą. I ja tutaj przynajmniej w jakiejś tam części ponam niektóre cytaty z Biblii, które, które nam podpowiadają, jaką mam, jaką mam być żodą. Czyli co ja co mam robić jako pomoc, jako ezer? Mam zaspokajać potrzeby zachęty i szacunku mojego męża. Jest powiedziane w Biblii, zachęcajcie jedni drugich, budujcie się nawzajem. Jakby to jakby przetłumaczyć na język małżeński mam zachęcać mojego męża, zresztą tak samo jak mąż ma zachęcać mnie i mamy budować się nawzajem. Także niech żadne nieprzy, nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Mówcie tylko to, co pomaga, niech każde słowo będzie darem. Czyli. Z czego to jest, To, to, ktoś czytasz? Y, to jest list do to. Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Y, y, czyli to jest tak, że y, mamy zachęcać y, swojego męża. I dlatego bardzo ważne jest, no właśnie, zmiana mojego myślenia. Zmiana mojego myślenia jest tu bardzo ważna z psychologicznego punktu widzenia to jest tak, że wszystko zaczyna się od myśli. Jak myślę, tak funkcjonuje. Czyli jeżeli na przykład myślę, że moje małżeństwo jest do niczego i z mojego małżeństwa nic nie będzie, to dokładnie tak będzie. Nie? To jest tak, że w Biblii jest powiedziane, nie bój się tylko wiesz, wiesz tylko. Wiesz tylko ileś tam razy Jezus używa słowa w ogóle w Biblii, nie bój się, nie bójcie się, wierzcie tylko. I dlatego też, no właśnie w sytuacji kryzysu małżeńskiego tak bardzo po, y, potrzebna jest wiara, y, ale właśnie ja chciałam y, właśnie na chwilę zatrzymać się o tym, y, y, na myśleniu, na myśleniu. Wtedy, kiedy się źle dzieje, to jest naturalne, że myślimy też źle, myślimy o tym, nakręcamy się, zaczynamy zrzędzić. Jeżeli ktoś ma tendencję do jakiegoś takiego czarnowictwa, to nie wyobraża sobie, że może być jakaś zmiana, że, że może być inaczej. I dlatego też tu, jest, tu bardzo ważne znaczenie ma nasza zmiana myślenia. Czyli bardzo ważne, żeby nauczyć się myśleć wbrew wszystkiemu pozytywnie. Czyli nie mówię, że na przykład mój mąż mnie zdradza, że jest zły, że jest bez szans, żeby to małżeństwo się wróciło. Bo jeżeli ja tak mówię, no to dokładnie tak się dzieje. Tak się dzieje, nie? Że, że tylko właśnie trzeba wierzyć, trzeba ufać. Mimo, że nie widzimy bo rozumowo nie dostrzegamy właśnie tego wszystkiego, o co się modlimy, o co prosimy Pana Boga. Czyli w związku z tym to, co widzimy, co słyszymy, daje podstawy do takiego negatywnego myślenia. Czyli wiara jest przeciwieństwem, ma być przeciwieństwem naszego myślenia. Czyli jeżeli wierzymy, musimy zacząć inaczej też myśleć. Czyli trzeba też inaczej spojrzeć na tego, na tego swojego męża. I właśnie jak? No właśnie tak, że nie modlić się i myśleć, Panie Boże, zmień go. Tylko, co jest strasznie trudne, Panie Boże, zmień mnie. To jest bardzo ważne. A w konfliktach, w sytuacjach takich trudnych w małżeństwie, tak trudno jest zobaczyć drugą stronę bardzo trudno jest, y, znaczy tak trudno jest zobaczyć siebie, widzimy tylko tą drugą stronę, widzimy swoją krzywdę a i chcemy zmieniać, niech On się zmieni, On ma zrobić to, y, On ma y, tak się z, zacząć zachowywać, a no właśnie, a, a, a to jest to, co ja powiedziałam wcześniej, Pan Bóg nie będzie mnie rozliczać, y, co mój Małżeństwo, jaki był i dlatego ja byłam taka, tylko jaka ja jestem, jaka ja jestem i dlatego właśnie tu jest bardzo ważne, żeby nie zrzędzić, nie narzekać, nie myśleć w kategoriach takich czarnowictwa. No dobrze, ale co w tym miejscu, co zamiast tego? No zamiast tego wdzięczność. Czyli tak jak ja wspomniałam już tą książkę Mocu, wielbienia. Moc uwielbienia. Moc uwielbienia, więc... W tej książce też na podstawie Biblii jest, jest napisane, że właśnie w, każdym, w każdej sytuacji, w każdym położeniu mamy dziękować. Mamy dziękować, mamy podchodzić z taką postawą wdzięczności. I jak ja już wspomniałam wcześniej, to na początku może być bardzo trudne. Dziękować Bogu za to, za to, co nas spotyka w małżeństwie, a jeżeli spotyka zło, to jest bardzo trudne. Ale trzeba wyjść z takiego założenia, że Pan Bóg nie jest mniejszy od zła. W związku z tym, jeżeli dopuszcza zło w naszym małżeństwie, to w jakimś celu. I naszą rolą jest odkryć to. Widzicie, jak Izraelici wyszli z Egiptu, to oni szli po pustyni przez 40 lat. Ten odcinek drogi z tymi wołami, z całym tym tobołem, ze wszystkim tym, co oni szli, to można było przejść około w ciągu trzech tygodni. Ten odcinek drogi można było przejść. A oni szli 40 lat. Dlaczego? No bo Pan Bóg dopuszczał, takie doświadczenia, które służyły im, żeby mogli wejść w takim stanie umysłu ducha do tej ziemi obiecanej, Nie? Czyli bardzo ważne jest, że wszystko pochodzi od Boga. Czyli jeżeli dzieją się złe rzeczy w małżeństwie, to Pan Bóg dopuszcza te złe rzeczy po coś. I ponieważ Pan Bóg dopuszcza, to ja mam Panu Bogu za te rzeczy dziękować. I myślę, że, że chyba no właśnie z, ta po, wdzięczność y, Panu Bogu y, no właśnie powoduje, że wypraszamy te dobre zmiany. Y, co y, gdzieś w takich sytuacjach jest takie, takie bardzo trudne. Jak ja zaczęłam dziękować Panu Bogu za zdrady mojego męża, co były dla mnie bo bardzo trudne, to myślę, że od tego czasu zaczęły się dziać takie bardzo istotne, ważne rzeczy właśnie w moim życiu i w życiu mojego, mojego męża. I na początku jakby świadomie uczyłam się tej postawy wdzięczności, a potem już już to się tak stało taką codziennością. Za wszystko dziękuję. Za wszystko dziękuję. I nawet jeżeli na przykład tak się dzieje, że życie nie układa się według mojego scenariusza, to, to postawa wdzięczności pozwala przyjąć to, co się dzieje, że widocznie Pan Bóg ma jakieś inne plany wobec mnie. Ja myślę, że też jest takie bardzo ważne, żeby pytać, pytać wprost Pana Boga. Panie, jakie masz plany wobec mnie? Jakie masz plany wobec mojego męża? Jakie masz plany wobec naszego małżeństwa? Jakie masz plany wobec naszych dzieci? To jest takie bardzo ważne. Myślę, że takie otwarcie się na Boga raz, że zbliża, a dwa, że no, no właśnie rozwiązuje te nasze sytuacje. I, a przecież właśnie o to chodzi, że my mamy żyć z Bogiem i że ma być, że, że, że, że po prostu przez to nasze życie to ma być właśnie takim uwielbieniem Boga. W okresie kiedy tak strasznie przeżywałam zdradę mojego męża i w ogóle odejście mojego męża mi się wydawało, że ja nie potrafię żyć bez niego. Był taki czas, że wydawało mi się, że w ogóle moje życie się skończyło, że, że ja nie umiem żyć bez niego, że ja w ogóle jeszcze tak fizycznie to tak było, że jak on się wyprowadził to gniazdko się zepsuło, żelazko się zepsuło, jedno mieliśmy w domu i drzwi wejściowe się zepsuły. E, jeszcze mój syn próbował e, naprawić te drzwi i one się jeszcze gorzej zepsuły. Także ja wtedy taka przerażona, że ja sobie w ogóle nie, pod, nie poradzę. E, w ogóle Nawet tak fizycznie sobie nie poradzę bez tego mojego męża. A za chwileczkę sobie myślę, no to przecież jest coś takiego jak fachowiec, nie, nie coś, ktoś. E, I można wezwać i naprawić to gniazdko, to żelazko i sobie po prostu Znaczy, no, wezwałam sobie i drzwi, naprawił mi. E, prawda? Ale, e, ale wtedy e, e, na przykład... Ta sytuacja, na przykład na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że no właśnie sytuacja w moim życiu, to wszystko co przeżyłam, pozwalało, pozwoliło mi zmienić wartości w moim życiu, bo ja zobaczyłam przez całą tą sytuację, że u mnie w moim życiu było tak, że na pierwszym miejscu był mój mąż, a na drugim miejscu był, był Bóg, mimo że uważałam się za osobę taką, która jest blisko Boga. Ale dopiero ta sytuacja, czyli właśnie na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, że, że właśnie myślę, że to jest właśnie po to, żebym na przykład, to wszystko, co ja przeżyłam, było to, żeby, po to, żebym zobaczyła, no właśnie, że, że to nie jest ta kolejność, że, że musiałam tak bardzo to wszystko przeżyć, żeby, żeby to się wszystko jakoś tak mi w moim życiu przewartościowało. Także postawa wdzięczności niesamowicie ułatwia życie. Przede wszystkim postawa wdzięczności powoduje, że jak jest wdzięczność, to nie ma zawiści, nie ma, nie ma tej nienawiści, nie ma jakiejś niechęci do tego męża, a to tak bardzo utrudnia, bo z nienawiścią to jest tak, że y, nienawiść y, uderza w nas, nie w tą osobę, którą nienawidzimy, y, do, czy jakoś tam niechęć, ale dokładnie w nas. Y, y, dlatego, że y, no właśnie ten brak przebaczenia powoduje różnego rodzaju jakieś choroby, zmęczenie, właśnie przede wszystkim ten brak radości życia, zniechęcenie i dlatego też warto, jeżeli w naszym sercu jest jeszcze niechęć na przykład za te krzywdy, jeżeli w naszym sercu jest właśnie takie zranienie, że jak on mógł, to warto też no, podjąć taki wysiłek przebaczenia, warto podjąć. Bo to jest tak, że myślę, jak on mógł. No, prawda jest taka, że mógł, że mógł i, i na przykład zrobił. Też myślałam jak mógł, mógł mój mąż yy, na przykład mnie stracić, nie? Ale mógł i zrobił to. I jeszcze w no, dodatek żył ze mną przez pięć lat i mając cały czas yy, kochankę. Ja <coughs> z naiwności wydawało mi się, że mój mąż jest taki wierny. Także że, że to jest takie bardzo ważne, żeby pracować nad, takim, nad tą postawą wdzięczności i, i też, żeby pracować nad przebaczeniem, przebaczeniem właśnie swojemu mężowi czy swojej żonie w sytuacji właśnie mężczyzn. Bardzo ważne. Jeżeli się przebacza, to zyskuje się wolność. Zyskuje się wolność, to brak przebaczenia ogromnie zniewala. Zostaje we mnie jakiś taki, nie wiem, wbity topór w moje serce i tak trudno mi się wtedy oddycha, trudno mi jest żyć z tym, dlatego że to mnie tak ogromnie boli i gdzieś tam ugniata bardzo, także że warto, warto popracować nad, nad, nad przebaczeniem. Ja jeszcze bym chciała tutaj zatrzymać się przez chwilę też o, w takich sytuacjach dokładnie chry, kryzysu, bo to wszystko, co ja, co ja mówię o małżeństwie, czyli o tym przebaczaniu, myślę, że w małżeństwie to trzeba codziennie przebaczać, bo, bo nieraz są takie sytuacje które, konfliktowe, które wymagają tego przebaczenia. Nie? Mówię o postawie wdzięczności, czyli to jest postawa przeciwna właśnie takiemu zrządzeniu czarnowictwu, narzekaniu i tym podobne. A tutaj chciałabym zwrócić właśnie uwagę na, na właśnie taką postawę, jaką żoną jestem w okresie kryzysu, w czasie kryzysu, wtedy kiedy na przykład nie wiem, odchodzi, czy, czy, czy nawet jeżeli jest to, to są ciągłe, ciągłe konflikty. I co, co mówi pismo na ten temat? Otóż jest tak, że właśnie w sytuacji kryzysu warto poznać taki Boży punkt widzenia, więc Jan 1633 mówi tak, na świecie dozna doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ufajcie, Jan zwyciężył świat. Czyli wyraźnie to jest powiedziane, że no, no my jesteśmy tutaj, nie będzie się tylko, nie? Ale jest nadzieja, jest tym wszystkim nadzieja, że musimy, musimy mieć odwagę w kim? No, musimy mieć odwagę w Bogu, prawda? Dlatego, że Bóg zwyciężył świat. Czyli póki żyjemy, tak jak zresztą sami <kluzni> słyszałam w trakcie tych świadectw, dopóki żyjemy, jest nadzieja. Jest nadzieja, jest nadzieja po prostu w Bogu tak, że gdy na przykład w Księdze Przysłów gdy życie przynosi ból zaufaj Panu czyli to jest bardzo ważne ta ufność ufność, że Pan Bóg ma jakiś plan na moje życie, że jeżeli dopuszcza jakieś trudne sytuacje, a wiemy doskonale, że dopuszcza tylko takie, jakie jesteśmy wcale w stanie znieść, czyli jeżeli dopuszcza trudne sytuacje, to jednocześnie obdarza nas łaską, żebyśmy mogli, mogły te sytuacje przetrwać. To jest właśnie takie bardzo ważne. Także w, w, tu jest w, w, pismo mówi o ufności p, pismo mówi o takim zaufaniu, zaufaniu pan, Panu i wyraźnie właśnie w, w, w księdze przysłów również, również pisze zaufaj Panu z całego serca nie polegaj na własnym rozumie pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach a On Prostować będzie Twoje ścieżki. Czyli bardzo ważne jest tak, żeby właśnie y, zaufać Panu, zaufać Panu, że Pan Bóg wie y, y, właśnie, y, co robi. Y, Pan Bóg ma cudowny plan na moje życie, y, tylko ja się mam otworzyć. I y, y, y, y dlatego y, to, co powiedziałam wcześniej, warto często pytać, y, y, pytać Boga, y, jaki ma plan, jaki ma plan na moje życie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem nas. I jeszcze jest wszystkie troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu na was zależy. Jak ja odkryłam ten fragment, to jest list pierwszy list Piotra. Jak ja odkryłam ten fragment, przerzucie, a w moim tłumaczeniu to było, przerzucie wszystkie troski na niego, bo jemu na was zależy. Jak ja to odkryłam, ten fragment pisma, to dla mnie to było takie wstrząsające, że w takich bardzo trudnych sytuacjach życiowych mojemu Bogu zależy na mnie. Czyli ja mam przerzucić wszystkie troski na Niego i wtedy, no właśnie, wtedy ja tych trosk już nie mam, bo ja przerzucam na Boga, który jest Bogiem Wszechmocnym, nie? A ja też przerzucam na Boga, któremu na mnie zależy, na mnie osobiście, indywidualnie, nie? I to, to myślę, że to jest taka ogromna, ogromna nadzieja właśnie w tym, żeby, żeby po prostu no właśnie przeżywać tą trudną sytuację, sytuację kryzysu, sytuację według właśnie takich miar ludzkich, według umysłu kryzysu, którego, który może doprowadzić tylko i wyłącznie do rozpadu mojego małżeństwa. No właśnie patrzę z, przez pryzmat wiary, Czyli Pan Bóg ma cudowny plan na moje małżeństwo. Czyli też bardzo, bardzo ważna jest właśnie wiara, moja wiara. Ja przeczytałam ostatnio taką książkę Władza Wierzącego. He, He, Kenneth Hagin napisał tą książkę, Charyzmatyk, i właśnie on podaje taki przykład że on, on był jakiś sparaliżowany, policzek mu opadał i był w kościele i modlono się nad nim modlitwą uzdrowienia. I on wiedział, że jest uzdrowiony. A ludzie obok niego, nie przyjaciele, znajomi mówili nie, nie, nie doznałeś uzdrowienia, dlatego, że opada ci dalej ten policzek. A on mówi nie, ja doznałem uzdrowienia, bo on pokazuje wyraźnie to, co mój umysł, a to, co mój duch, nie? To, co moja dusza, nie? Czyli to wiara, wie, wierzę, nie? Moja wiara. Czyli wiara to nie jest coś, co ja odbieram umysłem, nie? I to jest tak, że... I on, y, Ale nie, on mówi, nie, nie, Kenneth, przecież nie dostałeś uzdrowienia. On mówi, nie, ja dostałem. I on poszedł, y, poszedł do swojego domu, położył się spać rano wstał i nie miał opadniętego tego policzka. I on mówi, o, wtedy teraz Cię Pan Bóg uzdrowił. Nie, On mnie uzdrowił wtedy, wtedy mnie uzdrowił, tylko jeszcze nie było widać, nie? Jeszcze nie było widać, bo to jest tak, że, że, że, że no właśnie i myślę sobie, że to o to chodzi. Ja właśnie to, ja sama to odkryłam i jak to przeżyłam, że warunkiem, żeby, żeby moje życie, moje małżeństwo zaczęło się układać jest właśnie taka wiara, czyli mam opadnięty policzek, ale wierzę, że otrzymałam uzdrowienie. I w trakcie, jak, jak, jak tak było, że y no jeszcze już gdzieś tam, żeśmy rozmawiali, ja tak się strasznie modliłam, żeby mój mąż wrócił do mnie, to, to nie no, tak mówię, to ja słyszałam różne rzeczy. Odpuść, to już nie ma sensu, przecież wiedzisz, jaki on jest, że to absolutnie nie, nie, nie, nie ma co, że, że, że bo, A ja wierzam, ja myślę sobie, że właśnie to o to chodzi, że żeby trzeba ze swoją wiarą dojść do takiego momentu, gdzie ja nie mam żadnego żadnej wątpliwości. Że ja to otrzymam od Boga. Że ja to, ja to, ja to mam, ja to mam. Tylko jakby czas zostawiam Panu Bogu. Ja myślę tak, że taką wiarą to krusze się jakieś, nie wiem, nawet jak Pan Bóg ma jakieś inne, inne plany, nie? Kiedyś słyszałam takie, takie opowiadanie, jakieś. Ale... Tak. mówię, że słyszałaś od coś, Panu. To ty były te głosy. Znajomi, czy... No znajomi, że... nie, nie, nie znajomi, znajomi, tak, tak, że, że to po prostu już nie ma sensu, żebym ja sobie odpuściła tego mojego męża i, i, i żebym, żebym już po prostu nie, nie walczała o niego. No właśnie, pewien eremita chodził do takiego świętego miejsca. Na pielgrzymkę. I, i nocował y, właśnie w jednym domu y, u jednego małżeństwa, y, y, które bardzo się y, kochało. Kochali się oni bardzo, ale nie mieli dzieci. I oni tak prosili tego remitę, że jak pójdzie do tego y, świętego miejsca, żeby się modlił za nich, żeby mieli dzieci. I on poszedł do tego świętego miejsca i modli się, a pan mu powiedział: Nie, nie, Według. Moich planów oni mają być y, bezdzietnym małżeństwem. No i no to, no to jest bezdzietnym Taka wola Boża, tyle, nie? Y, I on. Y, za dwa lata znowu wybrał się na tą pielgrzymkę i znowu znowu właśnie zatrzymał się tego małżeństwa. Patrzy, a tu jedno dziecko, takie dwa lat, roczek, takie zaczyna coś tam biegać, a drugie wciąż z drugim właśnie to dziecko. Więc on taki, w takim szoku no, przychodzi do tego świętego miejsca i mówi, Panie Boże, przecież ty mówisz, że mają nie mieć tych dzieci. A Pan Bóg mówi. No, ja czasem wobec na przykład wstawiennictwa świętych jestem bezsilny. No, y, czyli, czyli czasem jest tak, że, że ja myślę sobie, że y, nasza niezachwiana wiara, y, to, y, to właśnie to jest to, to, wiara czyni cuda. No, po prostu czyni cuda. Czyli, y, czyli po prostu trzeba mocno, mocno wierzyć. Ja bym chciała na koniec y Właśnie przeczytać Wam takie, takie też moje świadectwo. Linda Lillow w tej swojej książce, ona w pewnym momencie na przykład zachęca do tego, żeby napisać, właśnie, żeby napisać takie słowa, co, co mój mąż mógłby powiedzieć na mój temat na moim pogrzebie i zachęcam do tego też, żeby, żeby na przykład zastanowić się i, i, i pomyśleć jak to jest. Ja, ja tak mówię, ja nie tylko czytałam tej książki, czytałam, żeby, żeby wam przekazać, ale ja pracowałam sama nad sobą, ja uwielbiam pisać. I, i zresztą jak, jak rozstał się, to ja tylko pisałam, rozlatywałam się i, i, i pisałam. I chciałam wam się przeczytać, co ja napisałam już po tym, jak mój mąż wrócił i jak żeśmy pracowali, Zmienialiśmy się to właśnie tak, tak właśnie napisałam, co mój mąż mógłby powiedzieć na, na moim pogrzebie. Moja żona przez całe nasze życie była mi wierna. Wspierała mnie, umiała przebaczyć. Myślę, że chyba każdy na pogrzebie się wzrusza, ja się też wzruszam, nie? Wiedziała... Y na swoim. Tak. Widziała we, mnie, widziała we mnie wartościowego człowieka, była troskliwa, spokojna, ciepła, wyrozumiała. Łączyła nas więź miłości przebaczającej, wspierającej i akceptującej. Otrzymałem od żony bliskość i wsparcie, Umiała mnie mobilizować do dobrych zmian, akceptując mnie jednocześnie całego e, i myślę sobie tak tyle, to jest tyle e, i, i, i myślę sobie tak, że, e, e, że właśnie takie uświadomienie sobie bez względu na to jak, jaki jest mój mąż, e, co on robi, jak się zachowuje czy jak się zachowywał to to, jaką żoną jestem, zależy ode mnie i jeżeli chcę się podobać Panu, to mam być ezer, czyli pomocą. Także zachęcam Was do tego, żeby właśnie tak się zastanowić, co mój mąż mógłby powiedzieć na moim pogrzebie. Bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Thank mm -hmm. you.